piwu pszenicznemu marki Książęce. Jest to piwo stosunkowo nowe. Wydaje mi się, że około pół roku mniej więcej jest na rynku. Zostało opisane na większości piwnych blogów, na forum Browarbis Również jest opisane, jednak specjalnie nie czytałem tych recenzji, żeby nie wyrobić sobie jakiegoś zdania o tym piwie, nie próbując go najpierw. Więc można powiedzieć, że zupełnie świeży podchodzę do tego piwa. Książęce pszeniczne dostępne w wielu sklepach, dostępne w szerokiej dystrybucji, między innymi w hipermarketach Tesco czy Carrefour, więc nie ma problemów z tym, żeby go znaleźć. Jest to druga po kocimiu pszenicznym tak dostępna pszenica. No i dobrze, bo, bo tych pszenic nie ma w Polsce jakoś zbyt wielu. Ostatnio coraz więcej oczywiście, ale no myślę, że to i tak jest jakiś tam bardzo mały procent rynku. Pszenica książęca. To jest produkt wchodzący w skład kompanii piwowarskiej, no i niestety nie jest to piwo polskie. Pomimo tego, że jest sprzedawane w Polsce pod polską marką, no to nie jest polskie. Jest to piwo holenderskie. I najprawdopodobniej jest to Grolsch Weizen. Grolsza na pewno znacie, jest w Polsce w tej standardowej lagerowej odmianie dostępny w takich zielonych butelkach z patentowym zamknięciem, które no niestety w Grolszu jest trochę tandetne, ponieważ jest robione z plastiku. Ale mniejsza o Grolsza, skupmy się na książęcym pszenicznym. Piło ma 12,5% ekstraktu, przy tym 5,1% alkoholu. Podoba mi się, że są dane o ekstrakcie podane. Nie jest to jakaś zbyt częsta praktyka w polskich piwach, przynajmniej tych pochodzących z dużych browarów, dlatego cieszę się, że na książęcym jest ekstrakt umieszczony. Jest również instrukcja nalewania piwa i Tutaj bardzo wielka ciekawostka, jest podana temperatura zalecana dla tego piwa, a wynosi ona 7 stopni. To jest rzecz absolutnie bardzo rzadka. Temperatura serwowania piwa. Różne gatunki mają różną temperaturę i podoba mi się, że producent podaje w jakiej temperaturze to piwo powinno być spożywane. Piwo jest Mętne, niefiltrowane. Na dole butelki znajduje się osad drożdżowy. Butelka jest półlitrowa z brązowego szkła. Etykiety takie... Nie można o nich powiedzieć, że są ładne, nie można powiedzieć, że są brzydkie. Na pewno są estetyczne. Są takie złoto-żółto-niebiesko-czerwono-białe. Napis duży książęce, pod spodem pszeniczne, oczywiście kłos pszenicy, inaczej być nie może. Kapsel dedykowany do piwa, również z takimi samymi napisami. Ogólnie piwo prezentuje się całkiem nieźle, no ale mniejsza o to jak wygląda butelka, ważniejsze jak będzie się prezentować w szklance i jak będzie smakować. Także pozwólcie, że otworzę. W otwarciu butelki czuć zapach bananów oraz zapach drożdży. No, tego się należy spodziewać w pszenicach, więc myślę, że jest całkiem poprawnie. Książęce, jak przystało na piwo pszeniczne, bardzo ładnie się pieni, ale np. w odróżnieniu od leżajska pszenicznego czy od okocima pszenicznego piana w książęcym jest całkiem trwała. Jest śnieżno-biała, jest gęsta, gruba, ładnie wygląda na piwie, które jest ciemnopomarańczowe, które jest bardzo mętne, które mocno gazuje i widać to już w szklance, Ogólnie, wizualnie bardzo mi się piwo podoba i tak jak mówię, piana, która sztywno się trzyma, która jest wysoka, która nie opada po minucie, to jest zdecydowanie plus dla tego piwa. Musiałem chwilę odczekać, żeby dolać sobie resztę piwa z wymieszanymi drożdżami, no ale udało mi się to po jakichś 3 minutach, także piana naprawdę niezła. Moje piwo jest ważne do 2 września 2012 roku, także jeszcze kilka miesięcy e, można je pić spokojnie. Zapach piwa jest bananowy, jest drożdżowy i te drożdże są takie lekko duszące, lekko nieprzyjemne. E, wydaje mi się, że zbyt intensywny jest ich zapach. zapach goździków, który jest tak charakterystyczny dla pszenic w książęcym jest troszkę ukryty, jest taki bardzo delikatny e, oczekiwałbym, żeby ten zapach był solidniejszy no niestety takiego nie ma ogólnie nuta zapachowa jest taka zbożowo drożdżowa nie jest to jakiś e, ideał jeżeli chodzi o zapach pszenicy, przynajmniej jak dla mnie, ale myślę, że tragedii też nie ma. No zapach jest po prostu średni. Piwo jest naprawdę mocno gazowane, ale w smaku jest całkiem niezłe. Obawiałem się, że książęce pszeniczne może być mdłą pszenicą, taką, których ja nie lubię naprawdę, a okazało się, że jest całkiem fajne. Tak samo jak Leżajsk pszeniczny mi posmakował tak samo i smakuje mi książęce pszeniczne wydaje mi się, że jest bardziej cierpkie od Leżajska jest również bardziej wodniste i chyba trochę bardziej kwaskowe ogólnie piwo jest o dość wyrazistym smaku yy, smaku całkiem przyjemnym zastanawiające, że próbując piwo nie czujemy Bananów. Dopiero kiedy przełkniemy, odczekamy chwilę, to czujemy w ustach taki lekko bananowy aromat, ale naprawdę jest to stonowany posmak. Przede wszystkim cytrusy, takie jak pomarańcze, cytryny, grejpfruty. to jest zdecydowanie wyczuwalne w tym piwie. No i oczywiście drożdże. Czuć również zbożowość tego piwa. I muszę powiedzieć, że mi to wszystko. Razem pasuje, smakuje. Największa zaleta tego piwa, no oczywiście nie jest mdła. Piana zostaje na ścianach szklanki. Powoli sobie spływa do całej piany. Ładnie wygląda. Mam już jakieś, nie... 7-8 minut piwo w szklance a piana ma cały czas 1 cm no i wygląda bardzo dobrze wydaje mi się, że jeżeli lubicie piwa pszeniczne to możecie sięgnąć po książęce pszeniczne ponieważ jest piwem dobry przynajmniej w moim rozumieniu pszenicy jest dobre ponieważ nie ma tych elementów smaku które mi w pszenicach nie odpowiadają czyli mdłości czyli czasami słodkości Piwo jest cierpkawe, gorzkawe. Gorzkość jest nie pochodząca od chmielu, ale pochodząca od zbóż. E, intensywny, zbożowy posmak, intensywnie drożdżowy, intensywnie cytrusowy. To wszystko tworzy fajnie orzeźwiające piwo, które niestety jest trochę wodniste. No, muszę powiedzieć, że jak na 12,5% ekstraktu oraz niefiltrowaną wersję. No, piwo jest troszkę... troszkę puste. Ale ogólnie... to jest taka... niezbyt wielka wada. Powiedzmy sobie, że ta wódnistość nie jest jakaś taka doskwierająca. No po prostu... daje się ją zauważyć. Książęce przeniczne jest w cenie... między 4 a 4,50 no, wydaje mi się, że nie jest to jakaś okazyjna cena, zwłaszcza, że w Biedronkach pojawił się leżajsk pszeniczny, który kosztuje 2,60 czy 2,70. No, 2 złote różnicy to jest naprawdę dużo, tym bardziej, że dokładając niewiele więcej pieniędzy możemy zamiast jednego książęcego kupić dwa leżajski, które wcale nie będą jakościowo gorsze a nie wiem, czy i bardziej mi nie smakują. Wybór należy do Was. Wydaje mi się, że chociaż raz warto spróbować książęcego. od tak, żeby mieć porównanie, jak wygląda pszenica ważona w Holandii. Trochę żałuję tego, że kompania piwowarska wypuściła po prostu zwykłą pszenicę. Skoro ważyli już w Holandii Mogli się pokusić o na przykład jakiegoś witbira. To by było znacznie bardziej ciekawe. Znacznie bardziej orzeźwiające. No i na pewno lepsze w smaku. Ale wybrali zwykłą pszenicę. No i również nie jest źle. W miarę ocieplania się piwa staje się ono bardziej bananowe. Takie lekko mdłe, mydlane. No, nie jest to dla mnie dobry objaw, dlatego polecam Wam piwo wypić w miarę szybko, zanim zacznie się ogrzewać, ponieważ stanie się takie mniej cytrusowe niż było na początku, stanie się bardziej takie rozlazłe. Nie będzie wcale lepsze, jeżeli się ogrzeje. Schłodźcie sobie piwo do tych 7 stopni, jakie producent na etykiecie zalecił. I w miarę szybko je wypijcie. Wtedy będzie najlepiej smakować. Czas na ocenę. I wydaje mi się, że 6 punktów będzie oceną odpowiednią. Na więcej no troszkę tutaj brakuje. Ponieważ piwo jest po prostu dobrą pszenicą. No ale to nie jest nic rewelacyjnego. To nie jest nic do czego miałbym ochotę jeszcze raz wrócić. Być może tak jest dlatego, że ja pszenicę tylko od czasu do czasu lubię wypić. Na co dzień gustuję w innych piwach, ale wydaje mi się, że książęce pszeniczne nie jest tak dobre jak na przykład leżajsk pszeniczny albo nie jest tak dobre jak ciechan pszeniczny. No, na pewno nie. I to powoduje, że ocena jest na poziomie 6 punktów. Wiadomo, na plus kolor, na plus piana, na plus nawet smak, który, no tak jak mówię, jest ciekawy, jest pozbawiony wad, no ale niestety nie intryguje, nie rzuca na kolana no i nie zachęca, żeby ponownie po to piwo sięgnąć. Raz można. Nawet bym wam rekomendował, żeby raz spróbować. Drugi raz, no to już jest wasza decyzja, czy wam książęce zasmakuje na tyle, że warto po nie sięgnąć ponownie. Ja... Ja sobie chyba odpuszczę. Dzięki za słuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień. Chciałbym jeszcze pozdrowić jedną osobę, która z książęcym pszenicznym jest w pewien sposób związana i ta osoba na pewno wie, że to o niego chodzi. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Baniszewicz. Na razie.